Tygodni rosyjsko-ukraiński kryzys. Marsz życia w Warszawie. On i ona odpoczęcia. Marsz został zorganizowany już po raz dziewiąty. 194 dni w niewoli zakończył się dramat porwanych w serii dziennikarzy. Dziś wrócili do domu. Serwis Trójki. Zaczynamy od Paryża. Tam rozmowy o Ukrainie, szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Przed spotkaniem w rosyjskiej ambasadzie Siergiej Ławrow i John Kerry jedynie uścisnęli sobie ręce w obecności mediów i podziękowali dziennikarzom. O samym rosyjsko-ukraińskim konflikcie nie mówili nic. Nieoficjalnie wiadomo, że o porozumienie będzie bardzo trudno, ale nie jest to niemożliwe. Marek Brzeziński. Według francuskich mediów rozmowy Krego z Ławrowem koncentrowały się na wypracowaniu wspólnego możliwego do akceptacji przez Zachód przede wszystkim Stany Zjednoczone i Rosję rozwiązania, które pozwoliłoby wyhamować eskalację konfliktu ukraińskiego Jednak różnice zdań są jak na razie zbyt duże. Waszyngton ma według francuskich źródeł domagać się na papierze gwarancji od Moskwy, że Rosja wycofa swoje wojska z granicy ukraińskiej Francuscy komentatorzy nie mają żadnych wątpliwości. Do rozmowy telefonicznej Putina z Obamą z inicjatywy prezydenta Rosji doszło w wyniku kolejnej fali sankcji wprowadzonych nie przez Unię Europejską, lecz przez Waszyngton wobec ludzi z bezpośredniego otoczenia politycznego Władimira Putina i świata biznesu z nim związanego. Albowiem Rosjanie rozumieją tylko siłę, a kompromis uznają za wyraz słabości. Stąd stanowcze postawienie sprawy przez Obamę zrobiło na Kremlu wrażenie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To jeszcze przypomnę do ostatniej telefonicznej rozmowy Obama i Putin. Doszło w piątek. Mówili, że aborcja to nieszczęście. Domagali się ochrony życia od poczęcia do śmierci i walki o nie za wszelką cenę. Ulicami Warszawy przeszedł dziewiąty marsz świętości życia. Ja matka! Tam idzie nasza córka, która właśnie gdyby nie to, że podjęliśmy decyzję o jej ochronie życia, była taka sytuacja, że miała być zagrożona, no to e, dzisiaj by nie szła w tym marszu. Po raz pierwszy przyszedłem na ten marsz, dotarła do mnie refleksja, że załapałem się na życie i najwyższy czas za to podziękować. Ja, czuję, ja żyję. Dlatego, że jestem za życiem, jestem za tym, żeby bronić życie, żeby... Dać prawo wszystkim dzieciom, które się poczęły do, do, do tego, żeby się narodziły On i ona z uczestnikami marszu w Warszawie rozmawiała Ksenia Maćczak. Rządząca partia wygrywa wybory lokalne w Turcji. Według częściowych wyników po przeliczeniu niecałej 1 piątej głosów Partia Sprawiedliwości Rozwoju zdobywa 44-48% głosów, znacznie wyprzedzając opozycję. Tegoroczne wybory lokalne są postrzegane jako test poparcia dla premiera Erdoana przed sierpniowymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w przyszłym roku. Odzyskali wolność po 194 dniach i Dziś w końcu wrócili do domu. Zakończył się dramat dwóch hiszpańskich dziennikarzy porwanych w Syrii. Korespondent dziennika El Mundo oraz fotoreporter zostali uwolnieni przez terrorystyczne ugrupowanie islamskie państwo Iraku i Lewantu. Z Barcelony Ewa Wysocka. Dziennikarze zostali porwani 16 września. Schwytano ich, kiedy po dwóch tygodniach relacjonowania wojny w Syrii kierowali się ku tureckiej granicy. Wczoraj porywacze przekazali ich tureckim władzom. Dzisiaj dziennikarze przylecieli do Madrytu na pokładzie hiszpańskiego samolotu wojskowego. Ze względów bezpieczeństwa odmówili relacjonowania pobytu w niewoli. Nieznane są też kulisy negocjacji, w których uczestniczył hiszpański wywiad, ani żądania porywaczy. Zdjęcia obu dziennikarzy były od miesięcy publikowane na pierwszej stronie El Mundo razem z liczbą dni, które minęły od ich porwania. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Wiosna wróciła, wraz z nią motocykliści rozpoczęli sezon i już widać ich na drogach. Policja, jak to zawsze o tej porze roku, apeluje do nich o bezpieczną jazdę. Należy jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Miana pasa ruchu jest dopuszczalna, ale z zachowaniem różnego rodzaju oboszyń. Jeżeli tam nie ma znaku zakazu wyprzedzania, to jest pierwsze. Nie można jeździć na linię ciągłą czy podwójną linię ciągłą. A też się to zdarza, że motocykliści to robią. Albert Kogut z Sądeckiej Drogówki apeluje także do kierowców samochodów. Uważajcie na motory. Zwłaszcza zwracali uwagę przy zmianie pasa ruchu, aby sprawdzili, w wstecznych lusterkach czy nie są wyprzedzani przez motocyklistę, czy ten motocyklista gdzieś nie jednak odjeżdża z prawej strony lub lewej strony, a wiadomo, że przy zderzeniu pojazdu kierującym motocyklem zawsze jest narażony na duże obrażenia. Czasami te obrażenia skutkują nawet śmiercią. Apelem o bezpieczną jazdę kończymy ten serwis kolejny w trójce o 23 opowiemy między innymi o wyjątkowych wiosennych smakach prosto z Nad Bałtyku. Są tak pyszne. Ze wskazaniem na Mokele. A teraz jeszcze kilka słów o pogodzie. Minimalnie minus 4 stopnie w Kotlinach Górskich, około zera w centrum, maksymalnie 6 stopni miejscami na zachodzie. Takie temperatury mamy w nocy. Jutro od 8 do 17 stopni będzie słonecznie i pogodnie. Tylko na Podlasiu i nad morzem możliwe są słabe przelotne pady deszczu. Trójka. Program trzeci. Iwanka Kunewa, realizacja dźwięku, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Loszek Adamczyk przed mikrofonem. 5 minut po 22. Zapraszamy na Minimax. Tak, jeszcze to i to tutaj, i to, i to Płyty są, płyty są to najważniejsze, ale gdzie jest pisaczek? Jest pisaczek, kubeczka nie ma na razie w polu widzenia No nie da się ukryć, jeszcze mam bałaga Chciałem donieść, że mam bałaga, się już przyjęło. Moja żona nawet tak mówi. I wiem wtedy, że będzie eksmisja śmieci albo odkurzanie jakieś w domu. Goście w studiu, proszę państwa, zapowiadanie. Być może państwo wiedzą, być może państwo przeczuwali. Front Lux Torpedy, czyli Robert Lica Friedrich, gitary, chóry, śpiewy, Przemysław Hans Frenzel wokale. A kto jeszcze w zespole? Na froncie naszego zespołu jest również basista Krzysztof Kmiecik czyli doktor Kmieta, na perkusji Krzyżyk, czyli Tomasz Krzyżaniak i na gitarze obok y, mnie stoi Robert Drężek, czyli Drężmak. M I tak, Mówię to celowo, dlatego że jako jeden chyba z nielicznych zespołów, ale może jedyny w ogóle na świecie, stoimy wszyscy w jednym szeregu, łącznie z perkusistą. Nie, nie postawiliśmy perkusji z tyłu za nami, bo uważam, że, że nasz zespół jest stworzony przez pięć y, takich elementów, które są równoważne, równo, równo są, bym powiedział. No fantastycznie, właściwie w piątkę powinniście przyjść w takim razie, ale Od... e, dobrze, jest mocna reprezentacja e, Tych, którzy, ty, którzy najwięcej mówią do mikrofonu jest ta reprezentacja Dobrze, bo tu będziemy mówić do mikrofonu dzisiaj dużo i grać utwory z nowej płyty Kto wymyślił tytuł? Płyty? Tak, tytuł płyty to trudne pytanie, dlatego że słowa, które są tytułem tej płyty, powiedział Hans podczas jednej z bardzo nocnych i ciężkich sesji. No to Hans wymyślił. Tak. Ale nigdy bym tego nie wypowiedział, gdybym wiedział, że, że Robert zaproponuje ten tytuł. Jak to. To właśnie. A Robert wrzucił na, na tytuł. <grym> tak, ja, ja idę tropem Zapy, który, jak widzi, że coś kompletnie nie pasuje, to znaczy, że to jest to. Ja wyjaśnię może szybko. Frank Zappa, słynny amerykański Oczywiście. muzyk, już nie żyjący, e, Wielka postać Roka, miał zwyczaj nazywania swoich płyty niezwykle skomplikowanymi, długimi tytułami. I dlatego, jeżeli ktoś robi płytę z tytułem w postaci zdania podrzędnie złożonego, to się mówi, że to jest w stylu Zappy, właśnie. Naprawdę? No tak, tak mniej ja to więcej. To miałem rację. Zappa nie takim, takim wzorem ja tutaj jest też. takiego Ale Zappa towarzyszył mi od samego początku. Pierwszy utwór jest Sid Drinkers, Tam bardzo dużo jest Zappa. Ostatnio słuchałem wstecznie sobie taką historię, chciałem przerobić. Puszczę chłopakom studio 3 pierwszy płyty AC Drinkers. Mnóstwo elementów takiego zapowego myślenia, grania, zmiany tempa, do, aż do bólu y, takich wariacji. I myślę, że, że tutaj na tej płycie też jest trochę takiej nuty, zaskoczenia. Czasami ktoś pisze, o, taka fajna piosenka, a nagle wchodzi ten motyw, który kompletnie nie pasuje. I dla mnie to jest udało się. Co znaczy, że się udało. Bardzo wiele osób już wie, jaki tytuł nosi najnowszy album Lux Torpedy, który ukazuje się za dwa dni. No, ale są jeszcze tacy, co nie wiedzą. Hans, powiedz ładnie, jak to się nazywa ta płyta. E, morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki. No słyszeli państwo, czy tak się może płyta nazywać? No może, może. Trójka Lux Torpedy. Robert, trzy lata temu dokładnie siedziałeś w tym samym miejscu, ja też w tym samym i startował, startowała w ogóle Lux Torpeda. Pierwszy album przyniosłeś Ja chwaliłem, że dobra nazwa Nie wiedziałem, czy to młodzieży zaskoczy No mnie się podobała, bo taka troszkę oldschoolowa Ta Lux Torpeda. Mhm. Pierwszy przebój autystyczny Był ewidentny, dobry, świetny Ale czy to wszystko chwyci? Spodziewałeś się, że to pójdzie tak dobrze i tak prędko? Wiesz co, ja miałem wystarczająco dużo radości, że spotkałem się z takimi ludźmi, możemy grać, że jednak po latach wróciłem do, do, takiego, do takiej pracy twórczej, rokowej stricte. I to, było, to już było dla mnie wystarczająco. Potem jeszcze doszedł Hans ze swoimi przemyśleniami, tekstami, którymi doskonale rozumie i uzupełnia moje yy, pojedyncze słowa dużymi, poważnymi tekstami. To już, było, to już by wystarczyło, ale jeszcze mało. Potem były Woodstocki, potem była trójka z autystycznym, potem był Jarocin i już i było, jakby już był full, a to jeszcze było mało i ciągle, ciągle nas zaskakuje wszystko to, co się dzieje, że druga płyta wyszła dokładnie rok po pierwszej, że teraz te dwa lata, które robiliśmy, tą trzecią płytę, w międzyczasie zagraliśmy mnóstwo koncertów, ponad 200 koncertów mamy na swoim już koncie i nie spodziewam się nigdy, nigdy. To jest po prostu, ja myślę, że, że, że to jakby ktoś usiadł i zaczął myśleć, czy uda się coś takiego zrobić, by powiedział, że to jest niemożliwe w dzisiejszych czasach. No, natomiast no powodem, nie wiem, co może być powodem tego. Ogromne wsparcie ludzi, którzy, którzy nam zaufali, nas polubili, to co robimy oczywiście, polubili, no nie wiem. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że moje pytanie jest trochę nie na miejscu. Ja mam tego świadomość, choć zadałem je celowo, bo ja pamiętam tę rozmowę doskonale. E, pamiętam, że Robert był niezwykle podekscytowany tym, co się wtedy działo. Musiałem go aż troszeczkę tutaj tonować jakby, ale nie było w tej rozmowie w ogóle, ani przed e, studiem, ani w trakcie, nawet cienia myśli, czy to się uda na przykład w sensie materialnym. Robert był podekscytowany faktem, że wymyślił nowe brzmienie. Że to będzie świetnie brzmiało, że ma dobrych muzyków, że ma dobre gitary, że chyba ma dobre studio i że to tak się uda na pewno pod tym względem. A czy to się uda komercyjnie? W ogóle taka myśl nawet nie powstała, ale się udało. Wiesz co, jeżeli miałbym jakby, żeby miał myśleć o komercji, to tylko od strony takiej... Co ja powiem żonie, no bo nabraliśmy mnóstwo kredytów na początku i ja już byłem kojarzony mocno ze sceną taką 2-3 Arka Noego, czyli ksiądzlica ma nowy zespół i to się spotkało z takim... Odbiłem się trochę od ściany. Wielu moich starych znajomych powiedziało, że nie za bardzo są zainteresowani robić nam koncerty. Wtedy ruszyliśmy na trasę nad morze, trzeba było mieć własny sprzęt i nabrałem kredytów. Mówię, jak ryzykować to wszystko, wiesz? I, i toż ta... ta desperacja i ta szczerość i ta, ta pewność, że to, co robimy yy, ma jakąś wartość chyba po trzech latach można powiedzieć zaowocowała tym, że dzisiaj mamy mnóstwo, ja nie nazywam tych ludzi słuch fanami, tylko słuch nazywam, mówię na nich słuchaczy i to są przyjaciele wiele razy, tacy, którzy nas inspirują do kolejnych dźwięków, kolejnych tekstów to jest nasze forum prężnie działające to są mnóstwo ludzi, którzy działają na Facebooku Myślę, że oni są ogromnym motorem też tego, co robimy. Kiedy siedzimy z Hansem trzy dni i myślimy, jak ma wyglądać okładka i każdy szczegół, najdrobniejszy szczegół jest dopracowywany, to głównie myślimy, żeby nasze forum i nasi słuchacze byli bardzo zadowoleni z tego, że dostają coś, że zrobiliśmy najlepiej, jak na ten moment potrafiliśmy. Nie? To jest właśnie taka płyta, najlepsza jaka na ten moment była możliwość? To co już na dwa dni przed premierą yy, widzę, że można czwartą jeszcze <śmiech> jeszcze coś można by było zrobić ciekawego yy, no pochwalcie się bo znam płytę, ale z jednego tylko od słuchu to za mało żeby jakąś poważniejszą analizę wykonać yy, może jakieś informacje choćby muzyka zespołowa teksty wasze to znaczy, że mówimy teraz o tym, czy, czy można by było lepiej to zrobić, tak? Czy, czy... Nie, mówimy Nie. O, wszystkim, o wszystkim, co jest związane z waszą nową płytą. Co tylko macie ochotę powiedzieć swoim fanom, swoim słuchaczom, mówcie. Ja próbuję, szukam pytania, na przykład takiego... Znaczy, ja, ja uważam, że, że ta płyta była generalnie w, jeśli chodzi o nakład pracy najtrudniejszą płytą. To znaczy, robiliśmy ją długo, było też, pierwsze kompozycje powstawały gdzieś w przerwach, między koncertami nie mieliśmy jakby takiego komfortu, żeby usiąść sobie tak jak przy wcześniejszych płytach i, i, i pracować. Odwoływaliśmy koncerty, żeby ją skończyć, bo, mhm. bo w terminie, kiedy, kiedy miała wyjść 11 listopada, było to zupełnie niemożliwe. I te wyjazdy do studia w Gdańsku, kiedy nie było to na miejscu, kiedy tam też trzeba było i pisać teksty, i myśleć nad tym, jak je nagrać, jak to zrobić, jak poprawić e, było dość trudno, ale znaczy e, jakby te, te trudy e, motywowały, nie? Nie, nie, nie było to jakby negatywne, ale uważam, że bardzo duży nakład pracy był w porównaniu z poprzednimi dwoma płytami. Macie sami w sobie poczucie postępu? Czujecie się lepsi, lepszymi artystami niż przy pierwszej płycie, przy drugiej? Choćby troszkę? Ja myślałem, że się czegoś więcej nauczę przez te 200 koncertów i nawet w wersjach demo próbowałem troszeczkę bardziej melodyjnie coś zaśpiewać, ale okazuje się, że jednak się nie nauczyłem poza jakimś większą wydolnością fizyczną i tym, że potrafię mocniej zaśpiewać, to zaśpiewać, ale no, wokale na tej płycie nagrałem bardzo koncertowe i, i, i nie wiem, czy to, to nie był żaden krok na pewno w przód, nie, było, nie wymyśliliśmy czegoś nowego, ale, ale rozmawialiśmy z Robertem, że chyba lepiej jest, jest wystrzelić jak najcelniej z tych dział, które się posiada, niż wymyślać jakieś nowe sposoby i, I mało tego, że chyba brzmienie tej płyty Takie bardzo niemasterowane Jest bardzo odpowiadające koncertom Czyli brzmimy na tej płycie tak jak na, na koncertach To i wokale chyba są takie bardzo surowe i koncertowe Robert, co jest złego w masteringu tak powszechnym W dzisiejszej muzyce rozrywkowej? Dlaczego u ciebie tego nie ma? Wiesz, co ja myślę, że zabija, mastering zabija yy, prawdziwość brzmienia. Jak z moimi kolegami muzykami rozmawiam, to yy, wszyscy wolą wzmacnia się lampowe, wszyscy wolą yy, pick-upy w gitarach nie yy, aktywne, tylko pasywne, wszyscy wolą po prostu analogowy sprzęt. A na końcu to, to swoje analogowe brzmienie masteringują i to brzmi na końcu, jak nie ma znaczenia, czy nagrywają na takim czy innym sprzęcie, wszystko brzmi bardzo podobnie i głośność zabija dynamikę w muzyce. Kocham stare płyty analogowe i starą muzykę, nie masteringowane płyty Deep Purple na przykład, to wszystko jest dużo cichsze, ale ja mam gałkę od głośności mogę sobie zrobić głośniej, ale to ma niesamowitą dynamikę. Natomiast jak kupuję remasterowane stare płyty, nie mogę tego słuchać. Jest to wszystko płaskie, jakby bez wyrazu. Oczywiście na pierwszy rzut ucha jest dużo dynamiczniejsze. Na pierwszy rzut ucha, ale po trzech utworach jestem zmęczony. Ja rozumiem, że jesteśmy społeczeństwem, teraz przyzwyczajonym do krótkich newsów, nikomu się nie chce czytać y, długich wpisów, tylko są dwa, trzy zdania, trzy emotikony i, i jesteśmy zadowoleni. Inaczej po, powyżej czterech zdań już, już nie mamy siły czytać. Ale ja bym chciał, żeby ta, to, co robimy z Luxtorpedą, y, dało człowiekowi trochę też y, odpocząć, żeby, tak, żeby to nie była muzyka którą ścigamy się z kolegami z innego zespołu, że zobacz jak my głośno brzmimy, głośniej niż reklama produktów wiesz, między, między serialami w telewizji tylko, że zobacz nagrałem muzykę, tam są harmonie tam No są... tak, jeszcze chodzi o to, żeby w telefonie było dobrze słychać, ale nie każda no. muzyka musi być do telefonu. I to jest mój ból, bo kiedy udostępnialiśmy utwory na YouTubie to, to ja, kiedy odsłuchiwałem te z YouTube'a utwory, to po prostu serce moje krwawiło. Ja nie mogłem, mówię, zniknęło wszystko, co było najpiękniejsze w tym. Yy, nie lubię mp tej kompresji, nie lubię masteringu, który zabija muzykę. Przekonało mnie to yy, też jeden, nie będę wymieniał nazwy, ale słyszałem niez, niezgraną ze studia surową płytę jednego z zespołów i była niesamowita. Zazdrościłem im pomysłowości riffów, brzmienia. Potem dostałem gotową płytę i nie mogłem jej przysłuchać do połowy. I się pytałem, gdzie są te piosenki, które puszczałeś mi wcześniej, nie? Mamy Ma... nowy album, 13 utworów, to może. Ujawnimy kolejny fragment Ten pierwszy ujawniony, przypomnę, to Mamba łaga. już był numerem Jeden na liście przebojów trójki I nie, niekoniecznie to jest Ostatnie słowo tego przeboju Robert, który utwór jeszcze? Ważny twoim zdaniem Albo jakiś ulubiony? Wiesz co? trudno mi powiedzieć tak naprawdę no Ja wiem, że wszystkie, ale wszystkie trzeba wybrać jeden Jeden z tych trzynastu, z dwunastu teraz Bo Mamba łaga już było Hipokrytas Czwarty utwór na płycie nazywa się Hipokrytes. No niech państwo posłuchają dźwięków, muzyki i słów także It's a long time skupiał od mądrości swojej W tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe to jednak buraki. No właśnie, to był czwarty utwór na nowej płycie Luxorpedy. Gracie Hipokryta na koncertach już. Jeszcze nie, jeszcze nie, bo to jest tak świeże, że gramy na razie 7, 6, 7 utworów z nowej płyty na koncertach, To Ach, dużo. Tak, Dobrze. żeby jakoś załagodzić tę sytuację z, z tym, że płyta się nie, nie ukazała w listopadzie, graliśmy już sześć nowych utworów podczas jesiennej trasy. Który robi największe wrażenie? Mam Bałaga pewnie poznany. Nie, nie, Mam hmm? bałagi. Mam bałaga to jest utwór, to jest wentyl bezpieczeństwa. Tam jest tyle Aha. poważnych i mocnych tekstów, że w pewnym momencie zaczyna nam się dymić z głowy i Mam Bałaga powstała jako taki... Tak jak w życiu, oprócz poważnych i mocnych spraw, potrzebujemy trochę też szaleństwa, jakiejś war wariacji, jakiejś takiej schizy i tak Mambałaga jest wyjątkowym utworem na tej płycie, on w ogóle odstaje od całej płyty. No właśnie, każdy kto widział tak zwany teledysk do utworu Mambałaga, kto nie widział może sobie w internecie zobaczyć. Zobaczę taką bardzo wesołą scenkę pracy w studiu, zespół entuzjastycznie do tej pracy nastawiony, idzie to jak spłatka, no po prostu zabawa, nie praca, to rzeczywiście tak, no nie, niemożliwe, nie tak łatwo Wiesz się co, w studiu Ma to był, to był utwór... zebrać, grany oczywiście. <śmiech> Tam nasi, nasza ekipa techniczna w ogóle udaje, że gra ten utwór, bo to był dzień, kiedy nie, do, przyjechaliśmy specjalnie dodatko, na dodatkowy dzień nagrań? przed koncertem tutaj w, w okolicach, który był w Stargadzie Szczeciński? Nie, tym, jak to, co to było za miejscowość? nie pamiętam. W każdym razie przed koncertem weszliśmy na chwilę do studia, nagraliśmy to i pojechaliśmy dalej na koncert. Także nawet ten utwór odstawał od całej sesji, ale była z nami wtedy cała ekipa techniczna, która wleciała do studia i zasiedli za pomidor, który normalnie się zajmuje koszulkami, jest perkusistą, siad zaczął próbować coś na perkusji, ktoś tam na gitarze, nasz akustyk też wziął gitarę i ci wszyscy, nasi znajomi, Kret tam z gitarą też wyskoczył, taka ekipa forumowa, no i to, a nasz ten brat Patofon, który kręci nam robi zdjęcia, on to wszystko zarejestrował i potem właściwie nie zrobił teledysk, ale taki reportaż z nagrywania tego utworu. No a tu właśnie chciałem troszkę podrążyć jeszcze. Rozumiem na koncercie można się naładować przed koncertem energią pozytywną i w trakcie koncertu rozładować, natomiast w studiu jak pracujecie godzinami, jak to zrobić, żeby się do takiej energetycznej muzyki no. zebrać? Nagrywacie w dzień, w nocy, wieczorem, rano jak to działa? <śmiech> Na pewno, na pewno nie było to tak wesoło, jak ten teledysk to delikatnie przekłamał. <laughs> <laughs> Można powiedzieć, że zebrał w zasadzie 99% tych radosnych momentów z całej sesji <laughs> nagraniowej. Nie no, może opowiem na przykładzie tych ostatnich dni, które były taką naj, naj, najbardziej wytężoną pracą już przy wykańczaniu wokali, no, bo instrumenty powstały wcześniej, bo zostały zarejestrowane, ale pracowaliśmy nad wokalami cały dzień z przerwami oczywiście, żeby trochę odsapnąć, żeby wypracować coś, co już cały, cały zespół podśpiewuje przecież, to nie ma tak, że ty tak, śpiewasz tak, wszystko. Tak, tak, tak, też, chórki, jakby wszystko i później jakby samoczynnie taki system się wypracował, że chłopacy szli jakby odpocząć i ja natomiast zasiadałem do pracy nad jakimś kolejnym tekstem, tak żeby na rano mieć już jakby kolejną, kolejny materiał do opracowania. i Raz było tak, że przychodziło to w takiej formie, jaką wypracowałem, raz tak, że jeszcze doszlifowaliśmy, coś zmienialiśmy. I tak kolejne dni udało nam się z lepszymi i gorszymi momentami no, dojść do końca. Tak samo, tak samo też było przy rejestrowaniu muzyki gdzie napowstawały też różne sytuacje konfliktowe, i, i nerwowe, ale myślę, że górę też bierze tutaj jakby zmęczenie, może nie takie fizyczne, ale takie twórcze, gdzie, gdzie, gdzie po prostu nie da się też twórczo pracować przez 12 godzin ciągiem i później jakieś odreagowanie następuje albo jakieś zdenerwowanie. Tak jak na każdej płycie Lux Torpedy jest wersja podstawowa, płyta pierwsza, 13 piosenek i płyta druga. Wersje instrumentalne. To są podkłady czy specjalne wersje instrumentalne? Nie, to są normalnie podkłady, tylko że my zanim... To prezent dla kolegów gitarzystów, czy taki? Dla... Tak, też, między innymi. Ale my wcześniej, zanim ukaże się już cały gotowy utwór, udostępniamy naszym formowiczom wersję taką instrumentalną i i stwierdziliśmy razem, wspólnie Przed pierwszą płytą jeszcze też z chłopakami Że te utwory bez wokali mają trochę inny No są jakby in, Czymś innym I ch chcemy też się tym dzielić nie? To że... forum, o którym mówisz To strona Torpedy? To jest Lux Forum, tak, które działa równolegle. z nagranie. Kto wbije Lux Torpeda znajdzie bez trudu. Lux Forum albo tak, jak, jak się wbije Lux Torpeda, w, przy, chyba Forum jest na pierwszym miejscu. Dobrze, chciałem jeszcze zapytać o twoje projekty Roberta, Roberta Lice Friedricha o twoje projekty m, pozostałe, bo coś doszło do mnie, że w, nie wyłącznie Lux Torpeda w tej chwili mhm. będzie w twoich klantach. No zaraz jak skończyliśmy y, finalizować już nową płytę Lux Torpedy, to w tym samym niemal składzie, co, co tą płytę nagrałem 10 nowych piosenek y, stricte rockowych y, do Nowej Arki. Oh. Moje dzieciaki po tej płycie Pan Cracker z coverami stwierdziły, że taka muzyka im najbardziej pasuje i Lux Torpeda im się bardziej podoba <grafię> niż, niż te stare przeboje. Y, I ja mówię, ok, mamy stare przeboje, ale jeżeli chcecie, możemy nagrać taką płytę i, i z, z Kmietą i z Krzyżykiem usiedliśmy w studio, bawiąc się doskonale taką muzyką rokową lat 60 70 gdzie uduży, użyłem właśnie gitary z lat 60-tych, vox i nic więcej. I nagraliśmy 10 takich utworów, które, które no są... No bardzo. Hans mówi, a moglibyśmy tak grać na następnej płycie z luster, bo... <grym> No jest naprawdę bardzo tak... No wszystko jak... przed Wami jeszcze. No zobaczmy, my nie mamy planu. Gotowa ta arka i kiedy ona się może ukazać? No co, chciałbym, żeby to się na 1 czerwca ukazało. Szykuje się, niedługo. Gitarowo też chciałbym wypuścić, tak jak zawsze, puścić instrumentalne wersje. Będzie to duża, duża przyjemność, frajda dla gitarzystów. I jeszcze coś? Tymoteusz? Nie, będę miał wnuczkę w maju. Gratulacje. I... Bardzo przyjemna zabawa Ta, no, Wnuk już śpiewa, już bierze gitarę, chwyta, już się drze Właśnie tak myślałem, że to ma coś wspólnego z po dziadku, że śpiewać się chyba na razie nie umie, ale, ale krzyczy Słuchaj, wnuki lepsze od dzieci Pobawisz się, pobawisz, I i odpasz, idziesz do tak, domu To jest coś wspaniałego Świetnie, dobrze To jedyny projektarka poza tym Czyli Lux torpedo będzie grała koncerty Tak, ruszamy z koncertami yy, Skończyłem niedawno trasę z Kazikiem na żywo I też myślimy o tym, żeby wrześniu powoli Zacząć pracować nad nowymi numerami Zastanawiacie się czasami, gdzie jest wasza najlepsza publiczność? Duże miasto, małe miasto? Czy to bez różnicy? Wszędzie, gdzie jest wszędzie? człowiek, który ma otwarte ucho No tak, każdy by tak chciał jest okay. jeszcze dwa tem, dwa trzy, który ma Lada Moment, płyta się y, właściwie ukaże, tylko Malejonek wróci z Afryki, dogra swoje wokale, może w tej Afryce jakieś pomysły nazbiera i, i też już mamy od roku nagraną muzykę I Tomek Budzyński i Angelika Korzyńska-Górny nagrali swoje partie czekamy na Darka Malejonka i też ta płyta y, Lada Moment się ukaże. Drugi utwór, który zaprezentujemy premierowo w dzisiejszym Minimaxie z nowego albumu Lux Torpedy wybiera Przemysław Hans Frenzel. Nieobecny nieznajomy, numer 8. A może słabo, dlaczego? Yy, Dobry utwór, to, rozumiem no ale Tak, tym... tak yy, To jest bardzo osobisty utwór Dotykający naszych relacji Moich i Roberta z naszymi ojcami Nie czułem jej, gdy idąc ulicą minąłeś mnie Jak nieznajomy Nikt z nas do pojętnienia ja nie powstrzymał na czas Teraz to wszystko nie mają znaczenia dla nas Nie ma się w sercu, tylko przebaczenie tam mam Byłeś nieoper luks torpeda i nieobecny nieznajomy, piosenka o trudnych stosunkach, no ale Nic. udało wam się wykrzyczeć wybaczam, wybaczam ci wszystko. Czasami myślę, czy to nie jest na wyrost. No mnie się akurat nie udało, ale życie płynie dalej. Dobrze, to piękna płyta jest, proszę Państwa, poza treścią, którą Państwo słyszą, muzyczną i słowną, jest pięknie wydana. A jeśli Państwo się natkną na tą nową Lux Torpedę, to zobaczą Państwo taki solidny boksik, a w nim dwie płyty. Bardzo piękna książeczka. Warto mieć fizycznie, chociaż to podobno w odwrocie taki nośnik, ale warto mieć fizycznie taki album, powiem to całkiem szczerze. No to teraz komunikat y, y, dla rodzin y, Licy i Hansa. Oni jeszcze nie idą do domu, także tak szybko nie wrócą. Pracują jeszcze w Minimaxie. Chciałbym... Aha, no może jeszcze chcecie coś powiedzieć, o co nie zapytałem swoim fanom i przyszłym słuchaczom płyty. Chciałem pozdrowić nasze forum. Olo, Kate, y, Szarik, y, Kred, Infernal. W ogóle y, po raz kolejny zdarzyła się na naszym forum ta sytuacja. A quiz, o też. To są ludzie, którzy nie wolno no mógłbym wymieniać, bo techników jest mnóstwo. Po raz kolejny zdarzyła się taka sytuacja, że mieliśmy mało czasu, żeby dostarczyć stłoczni do domu do nas płytę, żeby ją podpisać i znowu nam forum pomogło jeden z Janek z, z tłoczni zawiózł do Katowic z Katowic nie wolno, o takim Niku Forumowicz przeniósł do Krakowa do Wrocławia, z Wrocławia Olo przywiózł do Puszczykowa, znowu nam pomogli tak znowu. zwana sztafeta forumowa tak. tak. widzę jak oni biorą czynny udział w tym wszystkim, co my robimy to też nam pomaga bardzo ponieważ mamy w studiu artystów głęboko zainteresowanych muzyką i to nie tylko własną, chciałem zaproponować abyście posłuchali nagrania Premierowego, jak sądzę, w Trójce, może w kraju, pewnie dla Was, płyta okazuje się tak samo jak Wasza, czyli 1 kwietnia. Posłuchajmy. No, nie uwierzą Państwo, ale najdalej po pięciu sekundach, gdy ten utwór zaczął brzmieć tutaj w studiu, Lica krzyknął Metallica. No i miał rację, bo to oczywiście była Metallica. E, troszkę z repertuarem było gorzej, bo repertuar nietypowy. No to ja już wyjaśniam. Album nazywa się Ronnie James Dio. This is your life. To tytuł znanego, pięknego utworu Dio ballady. Płyta okazuje się za dwa dni 1 kwietnia, tak jak Lux Torpeda. Metallica jest jednym z wykonawców, bo to nie jest płyta Dio, to jest płyta dla Dio. Rzecz wyglądała mniej więcej tak, ja oczywiście troszkę się domyślam. Wendy Dio, wdowa po wybitnym wokaliście, wcześniej bardzo blisko związana z jego pracą, była menedżerką, zna się doskonale na branży. Domyślam się, że po prostu Obdzwoniła przyjaciół Dio, a Dio chodził za człowieka niezwykle Przyjacielskiego, pogodnego Miał wiele kontaktów świetnych W branży, więc namówiła Znakomite firmy i tak powstała płyta poświęcona Dio. Różni wykonawcy, znani, między innymi Metallica, yy, nagrali utwory, yy, z którymi Dio wcześniej był w jakiejś formie związany, grał w swoim zespole, wykonywał albo yy, w innych zespołach. No i tak powstała ta płyta właśnie. Ronnie James Dio, This is your life. Jest ta piosenka tytułowa w wykonaniu Dio i... 14 innych w wykonaniu takich wykonawców jak Anthrax, jak Motorhead, jak Scorpions, jak Glenn Hughes, Rob Halford, no i wreszcie wspomniana Metallica. No a cóż to było przed chwilą? To była wiązanka utworów. Jedyny taki przypadek na tej płycie. Metallica nagrała 9-minutowy utwór kompozycję, taki zestaw nazwany Ronnie Rising medley. E, w tym utworze słychać m.in. Taylor Woman, słychać Kill the King, e, słychać fragmenty utworu Stargazer. E, album Ronnie James Dio This Is Your Life ukazuje się 1 kwietnia. No to, panowie, jeszcze do domu nie idziecie, popracujecie w minimaksie. Chciałbym zaproponować... Aha, jak się podobało? No daj spokój, no przecież ja, jestem, ja tu kipię. Ja już zasypiałem cały dzień wywiadów, a tu nagle, wiesz, od nowa mogę zaczynać. Metallica Uwielbiam rękę śpiewa, jak on śpiewa, jak układ, te, w ogóle te stare harmonie, jak one się sprawdzają dzisiaj. Uwielbiam taką muzykę. Dużo melodii, to jest wszystko taki ma sens i tak jest... O... Nie wiem, ja mogę, ja mogę już nie spać do piątej, nie? już mogę coś robić. Szkoda, że tylko jeden utwór, no ale mają moc ciągle. Wystarczy. Więc, w tym wypadku wystarczy. Coś tu może jeszcze wystrzelić. Cała płyta ciekawa, zróżnicowana, bo tu różni Ciekawe, wykonawcy. Bo tam jeszcze także. zdążyłem podpatrzeć, Killswitch Kill czyli też jest i, i bardzo jestem zainteresowany, jak Holy Driver, Diver zrobili, nie? No to polecam, bo już w tym, w tej godzinie chyba nie zmieścimy. Bo chciałbym, skoro mówimy tutaj o dobrym graniu, o żywym graniu, o dobrym brzmieniu, zresztą w mailach słuchacze chwalą, że płyta świetnie brzmi to przez radio nawet słychać. Chciałbym poprosić, abyście wysłuchali jeszcze jednego utworu. Też zrobimy zagadkę, choć ona zdecydowanie trudniejsza, ale chodzi mi o samo brzmienie. To mhm. Najpopularniejsza, być może na pewno jedna z najpopularniejszych, w tej chwili także dobrze sprzedawanych płyt w Wielkiej Brytanii. I jak to zabrzmi, będzie pewną niespodzianką, myślę. Mm -hmm. No i nareszcie lice zagiełem na czymś, ale nie miał prawa tego odgadnąć, bo takiego zespołu jeszcze nie było. Już wyjaśniam co takiego. Zupełnie nowy album brytyjski to duet Wilco Johnson i Roger Daltrey. Bardziej może w Polsce znany jako Roger Daltrey, tak jak Presley. Były wokalista zespołu The Who. 70 lat skończył 1 marca. I Tak śpiewa. Czyli jest nadzieja. E, Wilco Johnson to jest, to jest gitarzysta zespołu Dr. Philgood. Popularny w latach 80. głównie, myślę, taki pankowo-pabowy zespół brytyjski, mm -hmm. ale dobry gitarzysta, dobry zespół, panowie się zebrali, nabra, nagrali album Going Back Home, który brzmi tak, jak słyszeliśmy i teraz... Nie dobrze, zbyt, dobrze brzmi? Stary, no to jest, to jest, to jest Vox bardzo dobrze brzmi, to jest dość cudowny fajny. piec, cudowny to ja uwielbiam takie granie, jestem fanem wszelkich tych klaptonowskich crossroads, co, koncertów, co wychodzą i to jest coś niesamowitego, bardzo fajne. No więc właśnie teraz y Ciekawe jest może to i przyjemne, że to jest jeden z najlepiej w tej chwili sprzedawanych albumów Wielkiej Brytanii. Dzisiaj sprawdzałem w wielkim sklepie internetowym. Był na pierwszym miejscu przed George'em Michaelem. Jestem innymi, tymi kolejna osoba, Inna. która za chwilę pójdzie i też to chce Fantastyczna to wiadomość, bo może wraca moda na taką żywą muzykę. Wilco mm. Johnson and Roger Daltrey album Going Back Home. Zestaw takich właśnie, żywych piosenek. To są często starsze kompozycje Johnsona wykonane na nowo przez, jak wspomniałem, 70-letniego wokalistę Rodrzeja Daltreja. Tak przy okazji rzuciłeś nazwisko Clapton. Ważny muzyk dla ciebie? Powiem, że nawrócił mnie na Claptona nasz gitarzysta Robert Drężek trochę, ale totalnie się przekonałem, kiedy zacząłem właśnie oglądać te jego koncerty, które organizuje co dwa lata Crossroads. Jestem fanem, szczególnie tego z 2010 roku Derek Track, po prostu mega Ja chyba się starzeję, ale z tego tu 70 lat Tak miał ten wykonawca przed chwilą Dokładnie tak Jesteśmy tak, małolaty, Krakowcy dzieci no, Oczywiście, Roger pokazuje, że można zdecydowanie Liczne pozdrowienia dla was Od fanów w Minimaxie I chyba najczęściej powtarzające się pytanie Czy ta nowa Lux Torpeda Będzie w wersji winylowej To jest nasze marzenie Od pierwszej płyty Chcielibyśmy, żeby wszystkie trzy płyty ukazały się w takiej wersji. No, nie, nie, nie, ja, my też na forum też jest ten wątek. Nie trzeba nas przekonywać. Tylko żeby było chwila czasu, żebyśmy mogli się tym zająć. Winien musi być bardzo dobrze starannie przygotowany. Trzeba pomyśleć o specjalnym, nowym masteringu. Dobrze. Koncerty. Mówiliśmy, że będą. Chcemy już coś zapowiedzieć? Czy na razie ogólnie tylko ogłosimy, że będą? 17 koncertów w maju. Zapraszamy. Najchętniej na taki samodzielny, dwugodzinny, żeby... Te nasze koncerty promujące tą płytę będą jesienią. A póki co przed nami mnóstwo juwenaliów, dni miast, różnego rodzaju takich imprez, gdzie będzie grało kilka, kilkanaście zespołów. Bo życie płynie i trzeba żyć. Dziękuję bardzo. Robert Lica Friedrich i Przemysław Hans Frenzel. Szereg Lux Torpedy byli gośćmi Minimaxu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. 23 na Zegarach, tu program trzeci Polskiego Radia Niedziela, 30 marca. Radosław Mróz zapraszam na serwis. Premier Xero...